Przygotowałem się do tego spotkania, czytając wszystkie materiały, które zechcieliście mi dostarczyć swego czasu, Nillo Tempore, i uświadomiłem sobie rzecz bardzo ważną, a mianowicie, że odpowiadacie kryterium ewangelicznego wzrostu, a zwłaszcza przy powieści o ziarnie gorczycznym, kiedy to się kiedyś zaczynało od bardzo skromnych początków. Jak mogłem wydedukować, sychar zrodził się właśnie tutaj. I następnie rozrasta się w duże grzewo o bardzo bogatej koronie, w którym zamieszkuje coraz więcej ptactwa. I to jest właśnie typowy przykład wzrostu ewangelicznego, gdzie my siejemy, ktoś tam podlewa, ale Pan Bóg wzrost daje. Za to serdecznie dziękuję i gratuluję, że sychary się tak rozwinął nie tylko w Polsce, ale już sięga tymi gałęziami. Poza jej granicę. Najnowsza chyba fundacja za granicą to jest Chicago, bo w tych materiałach jeszcze o tym nie ma mowy, tylko jest Obonne. Poza tym widać w tym wzroście ogromne zróżnicowanie, które się pojawia i nie jest odpowiedzią na autentyczne ludzkie potrzeby, które są ogromne w miarę jak. Do człowieka się zbliżamy, człowieka, który żyje w dzisiejszych czasach i w dzisiejszym kontekście życia. To właśnie dzięki Wam te obszary są odkrywane i zagospodarowywane przez różne wyspecjalizowane gałęzie, tak to nazwę, tego drzewa cycharowskiego, który czerpie wodę ze studni jakubowej, oczywiście, z tego rocznego miejsca z którego płynie woda żywa i to drzewo utrzymuje przy życiu i daje mu energię życiową, a więc rozwijanie duchowości studni Jakubowej jest bardzo ważne w życiu Sycharu i również to miejsce jest taką studnią, z którego się czerpie energię życiową, radość, nadzieje, służenia innym. Jesteś w samym centrum problemu człowieka, dlatego że rodzina powstała wraz ze stworzeniem człowieka, nie jest późniejsza do stworzenia człowieka, jako jest jednoczesna i Pan stworzył człowieka w relacjach, a tymi relacjami są członkowie rodziny, a więc te minimum trzech osób, ojciec, matka i dziecko, czyli stwarzając człowieka w relacjach jednocześnie Stworzył go jako byt społeczny i wszystkie inne instytucje, czy państwowe, czy zresztą kościół, są pochodne tej rzeczywistości. A ta rzeczywistość rodziny jest na ziemi ikoną Trójcy Świętej, tych relacji, jakie istnieją między osobami boskimi. To też warto sobie codziennie uzmysławiać, kiedy robimy znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest tak, jakbyśmy przeżegnali rodziny. Jesteśmy w ten sposób stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, nie jako jednostka, jako indywidualny. Dawniej w katechizmach tak się akcentowało, że to jest ktoś, kto ma wolną wolę, ktoś, kto ma rozum, a więc jest na obraz i podobieństwo Boże. Nie, to jest obraz zredukowany na obraz i podobieństwo Boże. Jesteśmy stworzeni przez zdolność relacji z drugim człowiekiem. Otwarcie się na drugiego i wymiany tego daru osobowego. To się dokonuje w rodzinie. Wiele obszarów Waszego działania dotyka stron bolesnych i te strony bolesne jakby pęczniały, jakby namnażały się dzisiaj, dlatego że odejście od tego planu Bożego, w którym, w którym zostaliśmy stworzeni i odkupieni, tutaj dodam, że stworzenie człowieka zakładało jednocześnie cały plan odkupienia, dlatego że grzech pierworodny nie był porażką Pana Boga był konsekwencją poddania człowieka i wszystkich bytów osobowych stworzonych łącznie z aniołami próbie wolności. Dlatego, że Pan Bóg nie chce mieć niewolników. Chce mieć osoby wolne, które w sposób wolny, zdecydowany własną zgodą, własnym przyzwoleniem stają się synami w synu. A więc ten test wolności jest nam zadany w każdym pokoleniu. I on jest tak trudny, że ma tyle porażek jest odkryciem przeciwieństwa tego, kim jest Bóg, a więc zła. Stąd było drzewo poznania dobrego i złego. I właśnie to dzieło odkupienia dokonuje się w ludzkiej rodzinie, która jest absolutnie niezbędna dla ludzkiego istnienia. Każdy się w jakiejś rodzinie urodził. Czy kompletnej, czy niekompletnej, ale to był jakiś związek typu małżeńskiego, z którego się urodził. I każdy w zasadzie umiera też w rodzinie, nawet gdy to się dzieje w szpitalu, ale w zasadzie tym najbliższym środowiskiem człowieka do śmierci jest rodzina. Sprawy zawodowe, do których się tak przygotowujemy w szkołach i później ta kariera zawodowa jest czasowa, jest nakładkowa w stosunku do tego głównego nurtu naszego życia, którym jest rodzina. Tymczasem do życia rodzinnego nas bardzo i coraz gorzej przygotowują. Bardzo źle i coraz gorzej. Dlaczego? Dlatego, że młodzi otrzymują coraz mniej w życiu rodzinnym. Środowisko jest w zasadzie rodzinie przeciwne często. Wszystkie te nowe nurty ideologiczne, jakie powstają, w zasadzie są antyrodzinne. Polityka państwa jest często, jeżeli nie obojętna, to jest wręcz wroga w stosunku do rodziny. Penalizuje tych, którzy chcą w rodzinie żyć i mieć dzieci. A jednocześnie patologia, którą widzimy, jest wynikiem zatracenia świadomości i umiejętności odpowiedzi na pytanie, kim jestem, kim jest człowiek. Jest niezwykłe zaburzenie antropologiczne, idące nawet w kierunku antropologicznych herezji. Tak jak kiedyś na początku Kościół się zmagał z teologicznymi herezjami, dzisiaj się zmaga z herezjami antropologicznymi, które deformują obraz człowieka. Deformują jego i powstanie, i przebieg, i przeznaczenie. Deformują jego zdolność przez to, że tracą poczucie, ludzie, sensu tego, na czym polega człowieczeństwo, kim jestem i w związku z tym, do czego jestem przeznaczony, jestem niezdolny do tworzenia relacji, dojrzałych, odpowiedzialnych relacji i to powoduje, że powstają te wszystkie tożsamościowe zaburzenia, jak o tych, które ksiądz tutaj przed chwilą wspominał ta specjalizacja ludzi, którzy mają nawet trudności w tożsamości płciowej i tych, powiedzmy, tendencji, które się w nich ujawniają i które są też w duchu epoki odmową darmowości, odmową tego, że coś otrzymujemy i to musimy zaakceptować. Na przykład odmowa swojej płci. Człowiek chce być twórcą siebie samego, nie akceptuje, że jego twórcą jest Bóg że jest Bożym stworzeniem i w związku z tym ma działać tak, jak Bóg to przewidział w samej strukturze człowieka, w jego zdolnościach, w jego potencjalności całej otwarcia na miłość i relacje z innymi ludźmi. I to zawirowanie antropologiczne właśnie powoduje, że powstają takie tożsamościowe problemy, jakie są dzisiaj, będące odmową determinacji, która jest darem, na przykład odmowa płodności, odmowa męskości, odmowa kobiecości i na przykład tendencje uniseksu, maskulinizacji kobiety, feminizacji mężczyzny i tak dalej. pomieszania zupełnie ról i w związku z tym nawet nowe technologie, z którymi mamy do czynienia, zapłodnienie pozaustrojowe jest nic innego, tylko manifestacją tego samego procesu. Tego samego procesu. A zatem Pracy Wam nie zabraknie. I będziecie jeszcze odkrywać nowe obszary Waszego zaangażowania. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tych osobach samotnych. Prawda? Samotność jest związana z wieloma sytuacjami życiowymi, na przykład. Choroba jest wejściem w samotność, cierpienie jest wejściem w samotność. To przeżył Syn Boży, kiedy mówił na krzyżu, Boże mój czemuś mnie opuścił. To było najbardziej dramatyczne w historii świata wołanie z głębi, z dna samotności. Prawda? I tego doświadczył Bóg również, tej samotności, strasznej samotności, która zresztą kończy się w ręce Twoje powierzam ducha mojego. A zatem choroba, cierpienie, różnego typu cierpienie psychiczne, duchowe, fizyczne jest wejściem w samotność. I nasza reakcja będzie pomocą człowieka wyjścia z tej samotności, wydobywania się, z nie w samotności. Trzeba mu podać rękę, żeby go wyprowadzić. W takich momentach samotności ważniejsza jest obecność i dotyk gest niż słowa jakieś tam wypowiadane pouczenia, prawda? A zatem jest jeden obszar. Innym obszarem samotności to jest właśnie niezdolność do stworzenia rodziny na przykład. I to mamy coraz częściej zjawisko, które się ugruntowuje. Ideologia modna chce zwaloryzować taki stan opowiadając się za idą singli tak zwanych. Singli, których właśnie płciowość też jest źle zdeterminowana i jest to życie w zasadzie nastawione na zaspokajanie własnych potrzeb, a nie cudzych potrzeb. To jest ogromne zagubienie również, tym bardziej, że odkłada się ten moment zawiązywania małżeństw na później. A później te szanse są coraz mniejsze, dlatego że człowiek, który jest aktywny zawodowo, zwłaszcza kobieta, której mija 30 rok życia, ma już mniejsze szanse założenia rodziny. Dlaczego? Dlatego, że już nie ma kandydatów wartościowych, prawda? A poza tym ona już się przyzwyczaiła do życia jako singiel, gdzie zaakceptowanie w tej intymności codziennej drugiej osoby, zupełnie różnej, innego pochodzenia o innym charakterze, innej płci przede wszystkim, co też trzeba zauważyć, powoduje, że pojawiają się konflikty wynikające z tego, że chcemy, żeby ten drugi był taki jak ja. To jest zupełna bzdura. Pani doktor Półtawska mi ciągle powtarza, że przyczyna rozwodów jest ta sama, jaką jest przyczyna wstępowania w związki małżeńskie. My mianowicie różnica między kobietą i mężczyzną. Tę różnicę musimy zaakceptować i uświadomić sobie, że w dobrym związku jestem nastawiony na zaspokajanie potrzeb drugiego, a nie własnych. To jest ten właśnie dar osobowy. Ma być dla innego darem, a nie przekleństwem. Realizować jego dobro. Ja to mówiłem wczoraj do młodzieży w duszpasterstwie akademickim Dominikanów na Służewcu. Oni słuchali Ustami otwartymi tego, bo tego nikt nie mówi, bo nawet ta formuła małżeńska, że ja się ciebie biorę, prawda, jako małżonkę czy żonę, to jest już odpowiedź na, na dar z tamtej strony, prawda? Ja przyjmuję ten dar, ja cię przyjmuję jako dar, a nie jako moją własność, bo... Jeżeli można mówić o prawie własności, to tylko Pan Bóg ma prawo własności człowieka, nikt inny. I właśnie zawierający Związek Małżeński powinni sobie uświadomić, że współmałżonka z rąk Bożych otrzymują. Z rąk Bożych. Na ten temat można by jeszcze długo. Natomiast zdajemy sobie sprawę właśnie z tego, w jakiej sytuacji kulturowej też żyjemy, i dlatego musimy zdwoić nasze wysiłki, żeby. I z innymi dzielić się doświadczeniem. To jest bardzo ważne. Wy jesteście, że tak powiem, koncentratem doświadczenia życiowego, i to doświadczenie trzeba przekazywać młodym. Absolutnie przekazywać młodym, i do tego są potrzebne więzi kooperacji. I chciałem jeszcze na ten temat powiedzieć, bo my budujemy z dużym wysiłkiem Duszpasterstwo Rodzin Diecezji, gdzie trzeba łączyć właśnie te wszystkie charyzmatyczne zjawiska ze strukturą terytorialną Kościoła. Chcemy, żeby przy każdej parafii była poradnia rodzinna, która w jakiejś mierze też odpowiada na potrzeby i które to poradnie rodzinne też obrastają tymi specjalistycznymi konsultacjami, jakie implikują psychologa, nawet psychiatrę, które implikują również prawnika czasem. Mamy na Grochowskiej tam, gdzie jest diecezjalny ośrodek duszpasterstwa rodzin, ale chciałbym... Żeby się tę strukturę, którą budujemy, która zakłada docelowo, że w każdej parafii, a jest ich sto w diecezji będzie poradnia życia rodzinnego, żebyście również to traktowali jako swoją strukturę i współpracując na przykład funkcjonowali w takich poradniach z doświadczeniem swoim i chęcią przekazania coś młodym. Jest też konieczność podpinania się, że tak powiem, pod cały proces formacji do Nad tym też bardzo intensywnie pracujemy, dlatego że dotychczas przygotowani do bierzmowania to były korepetycje z katechizmu. I to też bardzo dowolnie traktowane. Jeden mówił o przykazaniach bożych, drugi o wierze w Boga, trzeci o ojcze nasz, czwarte o dziesięciorgu przekazań, A przecież przygotowanie do bierzmowania będzie przygotowaniem do dorosłego życia chrześcijanina, który się przygotowuje, między innymi do życia w rodzinie. I też chcemy, żeby w tym okresie, który będzie już dwuletni nieroczne, a dwuletnie przygotowanie do bierzmowania, żeby ludzie doświadczeni do tych młodych poszli Którzy są zupełnie zieleni, że tak powiem. Jak powiadam raz jeszcze, w rodzinie niewiele otrzymują, w środowisku jeszcze mniej otrzymują, środowisko ich deformuje, ściąga w dół i media ich też demoralizują wręcz. Różne media elektroniczne czy papierowe ich demoralizują. A więc potrzebują mądrości, której im brak. I ta mądrość może być przez Was dostarczona. A więc pole jest ogromne, żniwo wielkie, robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby poseł robotników na go swoje i tym skończyć.